Bardzo serdecznie. Antywirus po tej stronie i zezowaty Zero po drugiej stronie. 15 marca 2022 roku. Spotykamy się znowu już po tygodniu, ponieważ tak wiele jest informacji, że pamiętam tylko dwa ostatnie dni, bo wszystkie poprzednie sprawy się już przykryły następnymi rzeczami. Dzisiejsza audycja pod tytułem stan przedwojenny, bo właściwie nie wiemy do końca jaki. Będziemy próbowali to ustalić e, e, poprzez przegląd najstraszniejszych wiadomości z ostatnich dwóch dni. No i e, być może coś ustalimy, ponieważ e, ilość propagandy jest dosyć duża, chociaż i tak mamy zaledwie tylko połowę propagandy, bo druga jest objęta embargiem. No za co wypadałby podziękować cenzorom, że tak użyli naszej percepcji, tak? Jesteśmy dwukrotnie zdrowsi. Przekopujemy tylko połowę łajna, ale chyba nie do końca tak jest, bo no bo ta... No wi wi wiadomo jaka technika tutaj przy przerzucaniu widłami tego materiału obowiązuje, tak? Przerzuca się tony, żeby znaleźć tam takie odłamki, jak to mówią te <śmiech> kawałki, perełki takie rozsiane w tym łajnie gdzieś tam, świecące, błyszczące. No. I jak ma. Mamy... Ziarna kawy tej najdroższej na świecie, którą konsumują pewne zwierzaki, a żeby ją znaleźć po drugiej stronie przewodu pokarmowego. No właśnie, coś z tym jest. To no, w, w tym temacie e, rydze, ryzyki. Coś tutaj wie pan no, trufle coś tak mi tu pachnie tak konesersko. Ale no. Odcinają nam źródła, kurde, i to jest problem, bo yy, tracimy we mgle orientację, a jak jeszcze nagłośnią tutaj dadzą na full te wzmacniacze i te bębne rezonansowe, to już to już się trudno ogarnąć i tego. Ja takiej z korespondencji dzisiejszej takim podam ci kwiatuszek, który do mnie dotarł rykoszetem. I bardzo mnie rozbawił, bo taki przykład tutaj podaje kolega, mówi, a ja zadałem sąsiadowi takiego ćwieka, mówi rano. Wie pan, pan Janku, to, tam, ta wojna to jest taka trochę kurde, jakaś dziwna. No bo patrz pan, tam jest tego bombardowania, Putin wszystko rozstrzeliwuje, a tu nasi wodzi reje wsiedli do pociągu, jak gdyby nic i tam pojechali. To jest taki, taka wesoła salonka, że tak powiem. No jak to jest możliwe, nie? Bo tam bombarduje Pucybut, jak on tam się nazywa. Nawet już nie, nie wypada mówić tego nazwiska, bo to zbrodniarz jest i, i, i zakapior, i kagiebista, tak? No ale zobacz, no, ale torów kolejowych jeszcze nie zbombardował. To ciekawe. Ale to jest taka, widzisz, nowoczesna bardzo wojna, pomimo tego, że stare czołgi tam jeżdżą w trakcie której się informuje w środkach masowego przekazu, że przywódcy kraju najbardziej wspierającego ten kraj napadnięty będą na jego terenie konkretnego dnia, w konkretnym miejscu, ale wróg tej informacji nie wykorzystuje, czyli to jest już wyższy poziom humanitaryzmu jednak. No tak, nie nie jest poddali, tak z nami podali mu nawet rozkład jazdy, żeby wiedział, którym pociągiem przyjadą, więc... Dobrze, że nie podali w którym wagonie, ale to przecież łatwo jest samemu zgadnąć, nie? Więc mm, czy byłoby to, bo takie słyszałem też opinie, czy byłoby to zaproszenie do jakiejś prowokacji? No i tutaj powiem szczerze, tu dotarły do mnie takie głosy zatrwożone, że to wygląda mocno podejrzanie. Czyżby chcieli złożyć w ofierze premiera Mateusza, no ale mówią, uspokajam, że no nie no to, to jest właśnie taka dziwna wojna, taka humanitarna. Dopóki Rosja jest jeszcze w, w, jest jeszcze sygnatariuszem Europejskiej Karty Praw Człowieka, to możemy liczyć na humanitarne traktowanie, ale tak jakby dzisiejszego dnia z tego zrezygnowała, powiedziała au wiedersehen au revoir i żegnamy w Radzie Europy, że się z tego wypisuje, a w związku z powyższym, no nie będzie związana, bo to jest kolejny krok, tą kartą praw człowieka europejską, no bo z tego też się wypisuje, prawda? Czyli wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do którego można się skarżyć na niehumanitarne traktowanie, spłyną po nich jak po kaczce, co ułatwia pewne działania i myślę, że następna podróż koleją naszych e, e, rządzicieli. Chyba już będzie w związku z tym wykluczona. Co? No ja myślę, że lepiej jednak, żeby tam nie jeździli i nie, nie kombinowali, bo to jakby nie było, jest strefa wojny. A jak mawiają e, doświadczeni wojskowi, a żeby dowiedzieć się, co tam się dzieje, to właściwie trzeba pojechać samemu i osobiście to zobaczyć. No niemniej jednak jeżeli robią to osoby wysoko postawione, no to trzeba się liczyć z jakimś konkretnym problemem organizacyjnym w wyniku absencji takich osób. No i to też nie byłoby dla nas całkiem dobrze, myślę. Chociaż niektórzy pewnie tutaj rozwinęliby dłuższą dyskusję. Generalnie to chyba nie ulega specjalnej wątpliwości, że ta wycieczka polityczna do zaprzyjaźnionej stolicy Roz, rozgłoszona w mediach. Ma głównie wymiar medialny, prawda? I to o to właśnie chodzi, żeby coś tam po jakiejś tam prezentacji oficjalnej, po jakichś zdawkowych rozmowach gotowy już dokument przedstawić, prawda, Gawiedzi, że myśmy tu przyjechali, będziemy bronili i tak dalej, czyli tak zwany pakiet pomocy nasz europejski, no i jeszcze amerykański, który złożyło się całkiem przypadkowo. Tuż przed weekendem przepchnął w kongresie, a Senat w podskokach to podpisał, Prezydent Biden w Stanach Zjednoczonych 14 miliardów pomocy na ochronę granic Ukrainy, więc wypadałoby no, w naszym świecie sojuszniczym, żeby się dołożyć i to właśnie robimy natychmiast jadąc tam silną grupą, ale w tej grupie zabrakło kilku ważnych osób wypadałoby się rozejrzeć, kogo tam brakuje, prawda? No bo wiadomo, że jest trzon, taki ostry trzon tak zwanej wschodniej flanki, no ale z wyraźnymi brakami, tak? Czyli, że wiadomo już, kto popiera to te, te, te twardą linię wobec Putina, że nie chcemy z nim rozmawiać i w ogóle nie chcemy go w Europie, zrywamy wszelkie kontakty dyplomatyczne, to mamy tych głośno krzyczących typu na przykład Donald Tusk w te bębny wali, no i tam różni politycy w Stanach Zjednoczonych. W Europie te głosy już są bardziej zróżnicowane, bo na przykład Włosi niechętnie widzieliby, Austriacy także sankcje gospodarcze, a Węgrzy wręcz się zapierają rękoma i nogami, że nie widzą możliwości, aby Węgrzy płacili za za błędy polityczne Ukrainy w ich rozgrywce z Putinem. Więc no, ten front jedności narodów europejskich wobec Putina nie jest taki gładki i sztywny, jakby chcieli kaczyńscy z Morawieckimi to przedstawić nam do wierzenia. Bo są tam no, poważne wyrwy. Ja się z nich niespecjalnie cieszę, bo. No, bo Byłoby lepiej, gdybyśmy doszli tu do jakiegoś rozsądnego kompromisu, ale same te wyrwy i, i brak porozumienia świadczą o tym, że nasze interesy są po pierwsze mocno rozbieżne w wielu kwestiach, a po drugie, no, że chyba w tym zacietrzewieniu trzeba by na, na zimno usiąść do negocjacji, których no jakby odmawiają już nie chcę wskazywać kto komu, ale jest faktem, że te istotnych negocjacji co do przyszłości Ukrainy i tego systemu bezpieczeństwa nie ma w Europie i generalnie na świecie od co najmniej pół roku. Więc ta sytuacja teraz tego eskalacji, zacietrzewienia, zamykania ambasad i wyrzucania wszystkiego do śmietnika, no bo do tego to się sprowadza, także no, że nie rozmawiamy nawet z tym człowiekiem ze wschodu, bo on jest zawrzumiony. Tak? A, je, a, a Rosjanom wszystko blokujemy tak? I, i to spowoduje sankcje rykoszetem na nas, bo, bo na, to, co ma w ręku, zablokuje i będziemy bardzo szczęśliwi, że nie mamy tego i owego, ale przecież to wszystko patriotycznie to, to w słusznej sprawie. No ale w słusznej sprawie rozbić sobie głowę, no, nie jest chyba rozsądne. No. W temacie tych porozumień to muszę się tutaj wtrącić, ponieważ tak jak powiedziałem dokładnie to przeglądałem tylko wiadomości z, z ostatnich 48 godzin, ponieważ więcej nie było w stanie zmieścić, jeżeli, jeżeli widzieliśmy się w zeszłym tygodniu. E, otóż dzisiaj około południa tak zwane starsze izraelskie źródło. Times Roma, New nie Roman, bo to jest czcionka. Tak, Izrael. Też, jak już piszę, też mu się pewne rzeczy po prostu etykieckie wyświetlają. E, bym no, był grany przecież, to, to jest a, absolutnie prawidłowa wiadomość. W Rzymie, czy tam gdzieś tam w Italii odbyły się istotne negocjacje strategiczne. Kogo z kim? Tego nie wiem, bo to być może było więcej niż dwa dni temu, natomiast wiem co było Pod, dzisiaj. Podczas weekendu, Janki Jeci, czy jak on tam się nazywa, mi się mylą, Wang Je czy Janki czy, jeden z tych dwóch koneserów y, y, polityki chińskiej zagranicznej najważniejszy ten negocjator chiński przybył chyba na rangię z, z, z saliwanem, tym hersztem od CIA y, który to wszystko nakręca no i tam 8 godzin nie wiem to chyba w Rzymie było y, Perorowali jednym drugiemu w, w, całkowicie szczerze, bo to wszystko tajne, więc można mówić otwarcie. Yy, nadawali, te obie, obie strony swoje stanowiska przedstawiały. No i się okazało, że to odbyło się w przyjacielskiej atmosferze. A yy, chodziło o nic mniej niż o groźby totalnej wojny gospodarczej wschodu z zachodem czyli Stanów Zjednoczonych z Chińczykami konkretnie w sprawie Ukrainy, bo Amerykanie mówiąc, tłumacząc te wszystkie dyplomatiko na Polski, powiedzieli Chińczykom, jeżeli będziecie ułatwiali Putinowi obchodzenie sankcji w jakikolwiek sposób, pomożecie mu tam na przykład w eksporcie ropy, gazu i tam innych rzeczy, że obchodzi się embargo na swift i tak dalej, no to wpiszemy Was na listę sankcji gospodarczych, no i będzie nieładnie. A Chińczycy na to odpowiadają, no, że przecież oni nie, nie łamią żadnych przepisów i starają się mediować i pomagać w rozwiązaniu konfliktu itd., tak ale przecież nie mogą sobie sami z powodu amerykańskich sankcji czynić problemów gospodarczych tak? i sami zakopywać się w grobie, dlatego że Amerykanie chcą prowadzić wojnę gospodarczą z Rosją na terytorium Ukrainy. Więc nie widzą się, że tak powiem, po tej stronie zobligowanej do ponoszenia ciężarów w związku z tym konfliktem, bo Chiny zachowują daleko posuniętą neutralność i są przyjaźni zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, jak i Ukrainy, jak i tym bardziej Rosji. I życzą dobrze wszystkim. tak, no. Wszystkim kontrahentom. Niby tak, ale no, nastał ten moment jakby rozdziału oliwy od wody i trzeba wybrać, po której jesteś stronie. No i z tych rozmów niby konstruktywnych wynikarze Chińczycy nie dali się zastraszyć. No i yy, będą honorowali swoje umowy poczynione, przypomnijmy, podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie z prezydentem Putinem, w wyniku których przecież on jest pewny, że ma zaplecze na wschodzie i dlatego tam się integruje płatniczo i tam bardzo przyspieszono pracę na temat systemów rozliczeń międzynarodowych obijających SWIFT i tak dalej, o co właśnie chyba między innymi Salivanowi chodziło, że to, to, to jego embargo na swift niedługo już okaże się absolutnie dziurawe. Właśnie dzięki Chińczykom, których obrotu gospodarczego ze światem Zachodu nie da się yy, obecnie, chociaż no, je, można sobie taką sytuację wyobrazić, ale obecnie w tych warunkach dziwnej wojny nie da się wyłączyć Chińczyków z obrotu gospodarczego no, bez totalnego, totalnej blokady wszystkiego. No i tak właśnie to wygląda, śmiesznie i strasznie. Eee, a jak wiadomo w poniedziałek giełda chińska zjechała e, no i nadal się znaj znajduje w, w, w zjeździe, powiedziałbym, alpejskim w kierunku e, do dołu, jak wiadomo się zawsze zjeżdża. Więc e, te wydarzenia są ze sobą ściśle powiązane. Mamy wojnę gospodarczą i finansową no i to są tego efekty i to nie koniec zabawy to jest dopiero pierwszy akt weźmy jeszcze temat sankcji jako zjawiska teraz w gospodarce globalnej od kiedy ten najazd na Ukrainę się rozpoczął chociaż nie wiem czy nie powinien powiedzieć najazd w Ukrainę bo to teraz tak inaczej e, może i głupio brzmi ale taka moda ja tej mod modzie się nie, nie, nie tego nie poddaję, ale jak wiadomo co jakiś czas trzeba jakieś punkty nabyć, automaty jednak czuwają, więc jakbym wyszedł z zerowymi punktami, to, to nie wiem, czy by się gdzieś nie przycięło przy końcu. Ale odnośnie tych sankcji jeszcze widać, że jeżeli świat zachodni tutaj się wypiął brzydko na Rosję i to dosyć solidarnie, Widać, że nie wszyscy podążyli tym tropem i wielu przywódców z, ze świecącymi oczkami pojawiło się w rozmowach handlowych z Rosjanami w celu podjęcia tych upuszczonych rynków, chociażby Brazylia, tak? I jeszcze inne kraje z grupy BRICS, m.in. innymi Chiny. Czyli widać, że te, te ruchy tutaj są dosyć gwałtowne i mm, gospodarka nie znosi pustki. Wszystko to jest skrzętnie wykorzystywane. No, blok BRICS, który miał odejść w zapomnienie, krzepnie w naszych oczach. Tworzy się i utrwala nowa jakość gospodarcza i te procesy antagonizmu i wojny finansowo-gospodarczej niewątpliwie krzepnięcie tego utworu przyspieszą. No i, i to ma swoje dobre i niestety złe strony. Zła strona tego jest taka mianowicie, że w obliczu zagrożenia gospodarczego te kraje już po prostu zwalniają ostatnie hamulce przed radykalnymi działaniami i można się spodziewać, że będą wykorzystywały kiedy już po okresie przygotowań będą do tego gotowe działania zbiorowe czyli no grupowy szantaż plus no, sztuki negocjacyjne, prawda no bo kiedy są zablokowane e, pewne rynki, no to sojusznicy oczywiście widzą okazję, a jednocześnie element nacisku, prawda? Rosji się zamyka dostęp na przykład w dużej mierze do europejskiego rynku, no to ona szuka innych, no i je znajduje w Chinach e, i, tam są podpisywane kontrakty eksportowe, kupują więcej od Chińczyków. To przyspiesza integrację monetarną, no bo nie da się inaczej zapłacić, prawda? W sposób cywilizowany to musimy uruchomić ten system, który jest wprawdzie dziurawy, kulawy i jeszcze nie do końca funkcjonalny, ale musimy go używać, no bo, no bo jak inaczej żyć, tak? No i w, w tych warunkach bojowych, wojennych te ślimaczące się procesy szukania alternatywnych metod rynkowo-gospodarczych po prostu radykalnie przyspieszają i już z terminów kilku lat plany kurczą się zaledwie do krótkich miesięcy. No i w tym roku zobaczymy chyba owoce tego. Chińczycy zaprezentują już przez działający system międzynarodowego yuan'a cyfrowego który funkcjonalnie będzie współdziałał z, metody, z tymi rozliczeniami swapowymi, z największymi gospodarkami e, Azji. A przede wszystkim z blokiem na świecie, BRICS właśnie z Brazylią, Indiami i Rosją, gdzie już te kontrakty są podpisane na zasadzie swapów. Te ich waluty są oczywiście śmieciowe i takie, prawda, są niepewne, rubel to jest właściwie nic nie warty tam, sto, nie wiem ile 130 trzeba zapłacić do y, rubli za dolara dzisiaj. No ale przecież ta waluta funkcjonuje w obrocie wewnętrznym w Rosji, można realne dobra za to kupić y, i wymienić na towary chińskie i vice versa, więc no więc jakaś wymiana gospodarcza mimo tej blokady będzie się rozwijała no i przyspieszy integrację bloku BRICS, który stanie się poza z jakimś tam klubem dyskusyjnym gospodarek rozwijających się, po prostu ciałem politycznym, bo tak już widać te przyspieszające procesy integracji, też politycznej. Więc no, tego się nie da zatrzymać, skoro to już zostało uruchomione w warunkach wojennych. Właśnie teraz widać, że ci orędownicy. Gwałtownych sankcji trochę przypominają miłośników nagłej śmierci gospodarczej, bo nie jest możliwe, żeby przestawić się z parametru, który jest obsługiwany w kilkudziesięciu grubych procentach w kolejnych kategoriach przez dostawcę, który nagle staje się wrogiem. No to jest niestety samobójstwo gospodarcze i to jest niewykonalne. Widać, że te procesy będą musiały potrwać, a ci, którzy zechcą pryncypialnie to potraktować, no niestety wydadzą na swoją gospodarkę wyrok. No i być może patrząc z punktu widzenia ratowania klimatu planety właśnie taki jest plan, czyli wielkiego resetu. Po prostu poprzez no, sabotaż. się ładnie, ładnie się zbiega, prawda? Poprzez sobota że nic nie będziemy mieli, będziemy szczęśliwi, nie będziemy spalali paliw kopalnych, tak? <grym> będziemy jeździć na rowerach i będziemy zadowoleni, no. Bo, <grym> więc to takie wyjście humanitarne, bo opcja na oso to byłaby spuścić kilka bomb atomowych, prawda? No ale to wiadomo, że ta opcja nie jest ekologiczna, bo z najlepszych źródeł, wiadomo, już nie będę cytował, żeby nie, nikogo tutaj nie denerwować, ale to są najlepsze źródła, między innymi z Londynu, tam takie padły wytyczne, że nie, nie, nie, tutaj absolutnie konfrontacja nuklearna jest wykluczona, bo wtedy jakby taka zapadła zima tak zwana atomowa, co niektórzy podpowiadają, że no to było dobre dla klimatu, bo zaciemnimy atmosferę i słońce przestanie nas ogrzewać, nie? No ale nie, nie, to jest nie, tego się nie da niestety zastosować, bo ta zima atomowa po pierwsze byłaby nieprzewidywalna, po drugie trwałaby kilka długich lat, no i tak dalej, i tak dalej. Ja tłumaczę to niby, że tam były, za dużo byłoby tych te promieniowania i tego, a prawda jest taka. Fotowoltaika by nie działała. Tak, że tutaj, jakbyśmy to zrobili, to byśmy się cofnęli do epoki kamienia łupanego już na trwałe. Więc nie tylko by zginęło parę miliardów ludzi z głodu, ale cały przemysł by szlak trafił i nic, i nic by nie działało, i byśmy zaczynali od początku. i to nie, nie chcemy tego programu, że tak powiem, e, no i testować. Nie, pożyczać i tak nie, nie, nie, nie, tak radykalnie nie chcemy zrobić resetu, bo to no, jedno piętro cofnąć świat zachodu, to jest ok. Ale żeby cały świat cofnąć do piwnicy, no to, no to jednak jest chyba zbyt radykalne. Chociaż ekofaszyści, te, te green pizza i inne tamte, to, to by wyolub... oni na poważnie to rozważali, to ja tutaj nie zgaduję, to ja to czytałem. No, ze zjeżoną się, się na karku, ale oni naprawdę to rozważali. No, jakby tak spadło tych parę bomb, to to dla klimatu by właściwie nie było źle. No, także my jesteśmy już na takim diapazonie odlotu bo po, poważni, podobno ba, badacze klimatu tam z tego ośrodka IPCC to takie rzeczy rozważają, więc <śmiech> uważaj z kim rozmawiasz, bo może się okazać, że ty, ty to zbierasz śmieci i ratujesz planetę, a oni to tak jakby <śmiech> chcieliby ją wysadzić w powietrze. <śmiech> no oczywiście dla naszego dobra. Jak Żeby ją uratować. To tak jak w Wietnamie ten meldunek tego kaprala, panie poruczniku, właśnie wysadziliśmy wioskę, żeby ją uratować. Just blow it up to save it. No dobrze. Ogólnie widać, że, że poziom absurdu w jednych miejscach już wywala w kosmos ale dla równowagi w innych obszarach y, ludzie zaczynają myśleć bardziej pragmatycznie i dostrzegać, co jest dobre, co jest złe i co rzeczywiście jest ważne y, w życiu y, wobec prawdziwych zagrożeń i wobec y, prawdziwych kryzysów, kiedy to trzeba zmagać się z różnymi problemami i y, ogromnym stresem gospodarczym już nie mówiąc o stresie związanym z potencjalnym tutaj zagrożeniem militarnym, czy też nawet wygnaniem z tego powodu, no to są tak olbrzymie rozpiętości emocjonalne, że to jest dokuszliwe dla ludzi świadomych. Ale nie dajmy się tutaj zwariować. Ten wielki biznes jest w dużej mierze leniwy, chytry, i żądny luksusu. My się powoli żegnamy. Niemniej jednak oni się z tym luksusem pożegnać nie chcą. Więc jakieś zasoby muszą być dostępne, jakaś gospodarka musi funkcjonować i ktoś na to wszystko musi robić, więc jakieś funkcje nam tam zostały. W tym wszystkim, ale nie do tego zmierzałem, bo e, e, zmierzałem do tego, że nie tak jeszcze dawno był, była mod, modna idea świata wielobiegunowego że już nie jest jednobiegunowy, nie amerykański i że jest wielobiegunowy. Teraz ja e, zaczynam dostrzegać, że te, wie, te wiele biegunów e, kumuluje się w dwóch dipolowych układach. I to moim zdaniem. E, jakby przyciąga wszystkie te satelitarne państwa na wschód i zachód i rzeczywiście jakby stanowi pozycjonowanie do takiego spięcia e, cywilizacyjnego wschodu z zachodem. No i niestety no to jest być może działanie organiczne, a być może przemyślana strategia. No bo jak skoro nie ma negocjacji i doprowadzamy do konfrontacji, wybuchu i dalszej eskalacji, no to być może stoi za tym głębszy plan tej dużej konfrontacji właśnie, do której, której zagrożenie wszyscy uczestnicy powoli sobie uświadamiają, czynią kroki zabezpieczające, które prowadzą właśnie do tego, jak to nazywasz pozycjonowania ustalania szyków no i rozdziału wojsk na linii frontu i w końcu zostaje y, drużyna lewa i drużyna prawa no i muszą rozegrać mecz tak czego przecież byśmy nie chcieli ale logika y, te, takiej narastającej konfrontacji właśnie do tego prowadzi ja to nie Boń Boże nie chcę niczym straszyć i malować czarnych wizji, ale, no ale przecież te działania do tego prowadzą. Czyli ten regionalny teatr działań wojennych na Ukrainie na razie takiej no, średniej intensywności, no bo to nie, jest, to nie są działania małej intensywności, to już są poważne środki tam zaangażowane, ale nadal nie na tyle dokuczliwe, żeby nie można było tam dojechać pociągiem, tak? Więc nadal cywilizacja jako tako jest tam obecna, funkcjonuje, nie jest to wojna totalna, nie jest to zmaganie na wyniszczenie całkowite, co przecież całkiem niedawno temu, w powiązanym, na powiązanym teatrze działań przed dziesięcioma laty w Syrii można było zacząć obserwować w Libanie i tamte działania zaporowe przeprowadzone przez Putina w Syrii są organicznie związane korzeniami właśnie z tym teatrem ukraińskim. To można finansowo prześledzić przez inwestycje tam i plany inwestycyjne czynione. I to dotyczy oczywiście gazu ziemnego. To trzeba poszukać, gdzie są zasoby tego gazu, gdzie odkryto w ostatnich dwóch dziesięcioleciach duże zasoby gazu i gdzie są rysowane nowe rurociągi i nowe projekty gazowe. No i wtedy stanie się jasne, dlaczego Putin tak bardzo szybko i gorączkowo zareagował na, w Syrii, tam stwarzając taką pozycję zaporową, której się nie da obejść. I dlaczego stworzył 8 lat temu pozycję zaporową na Krymie? Bardzo intrygujące na mapie. I trzeba by poszukać zasobów geologicznych w okolicy. No i się okazuje, że na Krymie są ogromne złoża gazu zimnego, nie tylko w Doniecku. Prawda? Które tak mhm. się zimnie składa. I też jest opanowany inwestycyjnie przez różnego rodzaju międzynarodowe firmy, gdzie zasiadają synowie prezydenccy, tak? No. Taki ślad podaje do prokuratury kijowskiej, to, to jest wiadomość znowu kolejna pewna, trzeba tam zajrzeć i zobaczyć nowe rewelacje z ostatniego tygodnia zaprezentowane przez prokuraturę w Kijowie, dowody na temat korupcji różnych łapówek i, i dziwnych wynagrodzeń między firmami amerykańskimi a ukraińskimi. Ja Myślę, że ma na imię myśliwy. Tak, to jest oczywiście przezwisko, bo w, w, w akcie urodzenia ma inne imię, ale takiego się używa, więc no, intrygujące bardzo tutaj te powieści szpiegowskie, które się tam czytało kiedyś, to mają się do tego po prostu nijak, bo to wszystko blednie wobec tego, co naprawdę można stwierdzić, tak i zbadać i się dowiedzieć niemal że oficjalnie i potem to wszystko się potwierdza, tak samo jak z tymi laboratoriami broni biologicznej na Ukrainie, 30 takich obiektów, coś nieprawdopodobnego, no ale się okazuje prawdą, <grytanie> znowu kolejny raz teoria spiskowa w cudzysłowie okazała się prawdą. Ja to wyjaśnię, z jakiego źródła to chociażby można sobie sprawdzić. Najzwyczajniej przesłuchania w kongresie w tejże sprawie, plus strona Departamentu Stanu, gdzie osobiście na własne oczy można sobie zobaczyć. Owszem, zniknęła mapka, mapki już nie ma. Mapki już nie ma, jest tylko dokument taki tekstowy. Natomiast było tego znacznie więcej. To się czyści, ale jakby nie było jeszcze dwa, trzy dni po powieździe Putina były tam takie dokumenty dostępne I, i jeszcze na Twitterach sobie można skanę pościągać. No i to wszystko o tym mówi pani Wiktoria Nuland, czyli specjalna, ma ten specjalny w tytule Zastępca sekretarza stanu do spraw Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu, e, czyli ona integruje pewne działania Bliskiego Wschodu z Europą Środkowo-Wschodnią, co ma niebagatelne znaczenie w, w świetle tego, że to ona osobiście skonstruowała przed 8 laty e, i tego się nie wstydziła, e, Majdan w Kijowie. I nawet padły te buńczuczne słowa, że przecież Ameryka zainwestowała w ukraińską demokrację 5 miliardów dolarów. Pamiętamy to? Tak, oczywiście pamiętamy. A co z Europą? A może mniejsza o to, co z Europą? Mhm. Bo też dostała takie przezwisko Wiktoria Europę. Tak, należy Europę, wiadomo co, bo to jest oficjalne stanowisko w rozmowie dyplomatycznej z ambasadorem, panem Piatem. Pan Piat właśnie, bo, no, on zdawał relacje bardzo rzetelne i takie właśnie dyplomatyczne. Ona go tam zruchała i mówi, a mnie nie interesuje, co tam Unia Polić Unię, jak to zrobimy po swojemu. No i to wszystko... Skróciła całą tą dyskusję do krótkich żołnierzkich słów. i Putin to wszystko nagrał, bo przecież ma anteny wszędzie i wtyczki w tych centralach telefonów komórkowych, z których obydwie strony rozmowy korzystały, więc no, to tak w skrócie wyglądało i to było zaledwie krótkich 8 lat temu. A teraz ta sama pani Nuland Robi dokładnie to samo w Departamencie Stanu, czyli nadzoruje Europę Środkowo-Wschodnią i Bliski Wschód. No i jest, tu warto sprawdzić ślady zawodowe i koneksje na przykład z rodziną Sikorskich. Bo przypomnę, że pan Radosław Sikorski był tym dyrygentem, który ten Majdan ze strony Unii Europejskiej i Polski w szczególności 8 lat temu tam nastręczał. Tak? I groził tym parlamentarzystom w Wierchownej Rady, że jak się nie posłuchają, to będą mieli wojnę. To jest nagrane. I tego się nie wypiera, bo to jest taka była prawda. To on był tym koordynatorem, że tak powiem, dyplomatycznym jako ministr, polski minister spraw zagranicznych. I to zaczęło ten cały Majdan i, i później jego wszystkie konsekwencje. Demokracja zwyciężyła. Ale jego małżonka, pani Anna Applebaum, jest przecież bliską znajomą i zasiada w, jednej, w jednym z think tanków, skąd pobiera wynagrodzenie właśnie z panią Wiktorią Nudelman. Dobrze, I ja się zastanawiam, czy nam to puszczą i pisze artykuły. Nie, nie, to wszystko przecież można sprawdzić. To jest, ja, ja wiem, że można sprawdzić, to jest ale to nie na jest. sprawdzaniu prawdy yy, ja polega. Się wstydzić, że wybitne osobistości kreują zręby polityki, bo think tanki przecież niczego nie, nie nakazują. To są jedynie roz, yy, głębokie, głębokie prace studialne, przemyślenia wybitnych ludzi, które są poddawane później i różnym politykom do przetrawienia proszę bardzo, mamy taki plan to jest nasza analiza my tego nikomu nie narzucamy można to wykorzystać no i jak coś tak się dzieje to dzie jest szereg zalet takich sytuacji to są optymalne rozwiązania i tak dalej one są wykorzystywane, te właśnie plany więc w tych, krojeniu tych planów przy ich może nie tyle krojeniu czy zszywaniu i prezentacji medialnej nasi znajomi z mediów biorą czynny udział. Powinniśmy się z tego cieszyć, no, że ambasadorem Stanów Zjednoczonych jest syn bardzo wybitny, jeszcze wybitniejszego ojca, prawda, Zbignija Brześnickiego, którego nominacja natychmiast komentowałem w ten sposób, szykujcie się na, na e, i szykujmy się na przyspieszającą antagonizację w kierunku wojny, no, i znowu okazałem się prorokiem w niesłusznej sprawie, bo sam tego nie chciałem, no ale zasadniczo jeszcze powiem Ci tak, bo to padły dwie takie tezy, które ja bym połączył w syntezę, że plany się zszywa w jakiś nie kroi, tylko zszywa, ale te zszyte plany służą jakby nie było w pewnym języku do krojenia, czyli wiadomo, biznes na innym no, poziomie. Ja bym Ci po, tak poddał pod rozwagę, że krojczy są w innym miejscu. Krojczy do, dostarczają tego zarysu wykrojonych tych półtuszy, tak, czy tych skór tutaj, a Wy z tego szyjcie tu gotowe futro żeby ono ładnie wyglądało. I to od tego są właśnie tanki, Ale założenia, czyli te surowe skóry, kto inny dostarcza. Czy z tego, aby nie wyjdzie pies baskerwilów No zawsze wychodzi. No, z, z, z, coś nieprawdopodobnego, co się filozofom nie śniło. E, no ale no, w, w takich czasach żyjemy, tak to się robi. Dodam jeszcze, że jeżeli się rozpatruje tego typu zjawiska, to horyzont kilkuletni jest minimalnym horyzontem, aczkolwiek rozpatrywać należy te wszystkie zjawiska w horyzoncie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat na danym terenie, monitorując te wszystkie animozje między poszczególnymi frakcjami, nacjami, czy też jakby nurtami interesów, wpływami wschodu, zachodu, północy, południa i to wszystko widać, że w pewnych punktach jest taki gorący kocioł, który praktycznie jest nie do wygaszenia. Wiesz, dopiero teraz po ośmiu latach widać, dlaczego Putin z taką energią, z takim animuszem wjechał do Syrii. Tak, tak. To y, y, y, też mi się parę rzeczy poskładało, y, które przed y, właśnie kilkoma laty wydawały się wyrwane z kontekstu i zupełnie z niczym niepowiązane. No właśnie. Czyli że to nie jest tak, że, że ci na górze, bo No, zwariował to z wariatem nie rozmawiamy, no to to chyba zbyt prymitywne wyjaśnienie działań, no skoro jest w stanie 20 lat ponad rządzić wielkim państwem i utrzymywać się w władzy, kiedy pamiętamy tam, prawda, czasy Stalina, wielkie czystki, prawda, I te pokotem jego, wszyscy rywale padali na ziemię w niewyjaśnionych okolicznościach, no to utrzymać się przy tej władzy w takim punkcie, no to nie, to nie jest łatwe i wymaga naprawdę wielkiego kunsztu i przebiegłości. Ja oczywiście nie chwalę tego, tej przebiegłości, bo to, to są typowe przymioty rasowego bandyty i przestępcy, tak, i zbrodniarza. Zgadza się. Ale, żeby być dobrym zbrodniarzem i bandytą, trzeba być przede wszystkim inteligentnym. Tak? No właśnie, i tutaj, ja tu podkreśliłbym taką cechę, że wyhodowanie takiego bandyty to była bardzo niebezpieczna sprawa, z tego względu, że nie powinno się igrać y, z osobą o takich koneksjach wywiadowczych, o takim y, formacie osobowościowym, który no, jest osobą pamiętliwą, y, myśliwą co tu dużo gadać, rządną władzy. Tutaj proszę, żeby sobie sztuczna inteligencja, wszystkie te przymiotniki dobrze zanotowała, że stoimy po właściwej stronie. Y, wracając do tematu... Y, Zemsta tego typu zawsze jest kosztowna. Dlatego jeżeli mamy do czynienia z dyktatorem, trzeba szanować ustalenia i nie popuścić ani kroku. Natomiast tak nieodpowiedzialne postawy, które były związane z łamaniem międzynarodowych ustaleń, a jednocześnie z pozwalaniem na uzależnienie się energetyczne od Rosji, na monopolizację dostawy energii, gazu, ropy, węgla, no to jest bardzo nieodpowiedzialna sprawa i nie powinno się do tego dopuszczać, yy, ponieważ wiadomo, że jeżeli okazja do zemsty się nadarzy, no to taki osobnik to wszystko skrzętnie wykorzystał w najmniej oczekiwanym momencie. No jeszcze Ci to powiem, bo przecież my sami sobie teraz podstawiamy nogę, yy, obiecując, że się nie przewrócimy. No ale jak można się nie przewrócić, kiedy sami sobie blokujemy dostawy podstawowych surowców? No, to, to jest niemożliwe. To, to nie jest moje zdanie, ja cytuję, ośrodek, ośrodki analityczne w Niemczech, które biją na alarm, bo no, taki dziwny przypadek. Przed tygodniem Niemcy, niemiecka dyplomacja została zmłotowana dosłownie przez... Zwyczajowych, podejrzanych, tak, i dokonała tak zwanego zwrotu w Policji Zagranicznej, i nareszcie, jak to mówią Amerykanie, odnaleźli Jezusa, czyli poczytali Ewangelię, jak należy się modlić, że trzeba 2% PKB przeznaczać na nie, uzbrojenie i to będziemy robili, tak jak mówią, teraz już przyrzekają Niemcy, teraz widzimy, że rzeczywiście Putin nam grozi, będziemy kupować, mało tego, wywalamy te stare nasze odrzutowce, kupujemy F-35. I my tak samo, my to nawet, żeśmy chcieli oddać te swoje stare, śmierdzące migi na Ukrainę, ale na szczęście <głosy> To się ogarnął i powiedział, że wiecie co, dostarczymy je do Ramstein, a wy tam Amerykanie sobie z tym zrobicie, co chcecie. No i Departament stanu powiedział, że no w tym momencie nie widzimy ani takiej potrzeby, ani możliwości. Tak, ponieważ stanowiłoby to poważne zagrożenie dla Sojuszu NATO. Nie no, byłoby to równoznaczne z wypowiedzeniem wojny Rosji na terytorium tak, to było, Ukrainy. To było w następnym zdaniu. Prawda? No, i, ale do tego ktoś tutaj ja znowu nie zgaduję. Ja cytuję polskiego ambasadora, pana Marka Magierowskiego, którego yy, no z, zobaczyłem lata temu z dobrej strony i, i mówię, że to jest poczciwy człowiek. Margierowski mówi prawdę. Doznał ogromnych nacisków ze strony Waszyngtonu, aby jak najszybciej te 70 przestarzałych myśliwców dostarczyć na Ukrainę. Czyli jak widać podżegaczy nie brakuje. No, że naciskano na niego. On po prostu to mówi oczywiście dyplomatyką, ale, no ale no, mówi, że naciski były na wręcz przemożne no i, i na szczęście, nie wiem dzięki czemu, czy opatrzności boskiej, czy czegoś innego myśmy ich nie zapakowali w Dęblinie i nie wysłali z załogami i paliwem na Ukrainę, bo no wtedy byłoby nieładnie co nam przecież amerykański sekretarz stanu oficjalnie potwierdził na piśmie odetchnąłem z ale był taki czwartek, to było 10 dni temu, czarny, kiedy wyglądało na to, że my to naprawdę zrobimy. I z własnej woli wejdziemy na światową scenę i rozpoczniemy tę trzecią wojnę światową. No i na szczęście się okazało, że to był falstart tym razem. Ale czy będą następne próby? Tego jestem pewien. Oczywiście, że będą. I jedną z zapowiedzi tych następnych startów jest, no jest ta wizytacja dzisiejsza w Kijowie. Patriotyczna przywódców rządu u naszego sojusznika. Ja tak no i nie powiem, do narodu, tak? czekam czekam z niepokojem na te oficjalne stanowiska. Co teraz obiecamy i co teraz poświęcimy żeby ratować Ukrainę? No to, to nie jest jedyna seria tutaj wizyt, bo ostatnie trzy dni od soboty to praktycznie ja już nie nadążałem śledzić, kto gdzie był i u kogo, bo w jednej podróży praktycznie co dwie godziny w innym kraju to niektórzy byli. Także przywódcy izraelscy. I tych rozmów telefonicznych na wysokich szczeblach było mnóstwo. Także właściwie się zastanawiam nad, nad techniką pozyskiwania informacji, bo ledwie coś się znajdzie, już się okazuje nieaktualne, bo są następne rewelacje. Ja może podam te z dzisiejszego dnia, po południu się pojawiły. No właśnie, to najbardziej gorące. Tak, bo to była dygresja od dygresji, poszliśmy daleko, a zacząłem o tym wysokim źródle izla, izraelskim, jak to mówi Times of Israel, że Rosja i Ukraina ograniczają się w żądaniach podczas rozmów Beneta. Czyli Benet tutaj jakiś wkład potężny zrobił, że początkowe żądania Rosjan na temat obalenia Żeleńskiego i rozbrojenia Ukrainy już nie są aktualne w tym kształcie są skromniejsze, natomiast Ukraińcy zeszli również z niektórych swoich poprzednich stanowisk. Na razie nie podając których. Hmm. Ja ci może do, do, dopowiem po stronie kijowskiej, kijowskiej jakie był, jaka była wiadomość po pierwszej turze mediacji y, osobistej y, premiera Naftali Beneta. Otóż Kijów i żelejski osobiście y, y, byli bardzo rozczarowani wynikiem tego, tych negocjacji, bo po prostu Bennett im wylał kubeł zimnej wody na głowy, mówiąc słuchajcie, nie pchajcie się do NATO i nie, i nie używajcie dalszej eskalacji jako metody negocjacyjnej, bo to może doprowadzić jedynie do katastrofy. Oni to poczytali w ten sposób, że no, no taki doradca, taki rozjemca, no jak on negocjuje, no co on nam. To, to, to znaczy, że mamy się od razu poddać. Takie były pierwsze sygnały. Ten, ten kubeł lodowatej wody tak podziało na. Kijów, ja oczywiście nie mówię, że to jest stanowisko całego narodu Ukrainy, tylko tych kręgów rządowych, że oni po prostu byli rozczarowani. No jak to? No nasz sojusznik, nasz przyjaciel i tak tu nas zbeształ. jejku. No to, to jest równoznaczne z tym, ja cytuję teraz, to stanowisko Beneta jest równoznaczne z tym, że powinniśmy po prostu się poddać. do słowa deszczycy albo jego zastępcy. Czyli te pierwsze słowa są najbardziej prawidłowe, później ich nie podmalowuje. To jest taka reakcja od serca. No Zaraz, ale to, to jest równoznaczne z kapitulacją. Tak? I to wiele mówi na temat ambicji kijowskich, jak oni bardzo są, że tak powiem, zakleszczeni w tej formule eskalacji, i rozbudzonych nadziei, że cały świat za nimi stoi i zaraz obronimy, bo, bo walczymy ze złym Putinem. A się okazuje, że tak nie jest. I Bennett im to po prostu uświadomił, że troszeczkę musicie, jeżeli jest mowa o negocjacjach, no to musimy zacząć rozmawiać i, i przestać stawiać warunki zaporowe. Więc no, to jest pewien promyk nadziei. Myślę, że to, idzie, e, to jest, ma doskonałe odbicie na giełdach światowych, które odetchnęły, no bo w końcu zaczęły się jakiekolwiek rozmowy. Właśnie, bo y, tą informację, którą zacytowałem, y, znalazłem na Czerwonym Pasku. Y, tam jeszcze było parę zdań, między innymi to, że Bennett był w ostatnich dniach wielokrotnie w kontakcie zarówno z, y, z Żabańskim, jak i z Putinem. Y, I z osobistych kontaktów było trochę i z y, telefonicznych. Natomiast yy, konkluzja z tego jest taka, że jeżeli istnieje sposób, aby położyć kres rozlewowi krwi, ma to najwyższą wartość. Czyli, tak, że tak, takie tak, jest tak. stanowisko establishmentu izraelskiego. Tak, kres ale to sytuację. wielokrotnie, i to zwrócę Twoją uwagę, że ta bolesna lekcja dla Kijowa no, odegrała tutaj niepośrednią rolę. To jest jakby druga strona tego samego medalu do czego zmierzam w sensie pr i medialnym. Oczywiście było to przemyślane i zamierzony efekt. W, w takiej postaci, że z zestawienia wojowniczego żelejskiego i rozjemcy Beneta wychodzi mąż opatrznościowy. Benet, który jednym ruchem jakby winduje się piętro wyżej, i uzasadnia swoją egzotyczną rolę jako ten pośrednik prawda, i negocjator, który się wkradł, wśliznął w, w, w do tej roli absolutnie niepostrzeżenie. No bo nie wiadomo skąd, z Ofu Wjechał na scenę, skąd on tam się wziął? No zaprosił go Żeleński. A tu patrz Pan, no to wylał mu kubeł zimnej wody i teraz jest mężem opatrznościowym, rozjemcą. Zobaczcie, jaki sprawiedliwy wśród narodów świata. Rozumiesz teraz? Rozumiesz? Ale to nie dlatego, że to nie żadne interesy. Broń Boże, my tu mówimy o ochronie życia ludzkiego. Przestańcie się... Tutaj. Napażajcie się. Nie napażajcie się! Chciałem użyć innego czasownika. Ale ciągle że to mi się tak skojarzyło. Prawda? To bardzo dobrze, bo to jest kulturalna audycja. I w tego samego dnia, niemalże o tej samej godzinie, zabiły dzwony. Gdzie? W katedrze w Rzymie. I papież wygłosił orędzie i mówi. W imieniu boskim, w imieniu Pana Boga, przestańcie się mordować. Czy to nie jest piękne? To multikulti, ten, ten, ten dwugłos, trójgłos, wielogłos, tak? wielu religii, które domagają się sprawiedliwości wśród narodów świata. Przecież to wszyscy rozumieją. Chrześcijanie, muzułmanie, starotestamentowcy, tak? Wszyscy wiedzą, że no, tak należy. Nie, nie wolno się zabijać, tylko trzeba próbować się pogodzić. Tak? Piękna rola. Pięknie rozegrane w mediach. Gratuluję. Bardzo się spina z tą wizytą tutaj polskiej delegacji w Kijowie. Naprawdę, jeżeli chodzi o te choreografie konfliktów, bardzo ładnie... Jaki jak synchron. No tak właśnie o to ch mi chodzi, bo choreografia, hmm. jak wiedzą znawcy y, sztuki operowej, już zakazanej, bo tego się nie grywa, ale y, y, y, y, y, za, zapodam taki tytuł, no już nie, niepoprawny polityczny, tak? Jezioro Łabędzie. Tam wszystko się opiera na synchronie. Dosłownie wszystko. Tożka, to jest jeden wielki sychron. No, ale to nam, na marginesie, żeby nikogo nie urazić. Na razie mistrza wypędziliśmy, a Małgorzata została ostrzyżona na Jeża. <grystanie> Dżuma, panie! Dżuma! <grystanie> tak, wracając jeszcze do pozycji premiera Izraela, widać, że jego. Mm, jego pozycja zdecydowanie wzrosła z, z takiego aspirującego młodego hmm, polityka do tutaj już poważnej persony, czyli widzimy, że e, posiada już dojrzałą pozycję e, wraz z Jairem Lapidem również, który jest wicepremierem i e, tak zwanym premierem rotacyjnym na przyszły rok. Także oni tutaj podróżują e, we dwóch, troszkę jak może Pat i Mat, bo bo jeden jest pozytywnym gościem, drugi negatywnym. Znaczy ten negatywny to jest szacowny właśnie główny premier. Jego negatyw polega na tym, że jest nieprzystępny i bardzo stanowczy. Natomiast jego kolega, on występuje w dobrej roli. To jest naprawdę sympatyczny człowiek, to widać na wielu zdjęciach, o tym jednym ze zdjęć mówiłem poprzednim razem, udało mi się upolować. Tym razem też z dzisiejszego dnia, też na Czerwonym Pasku, tuszował pewną wtopę humanitarno-dyplomatyczną, mianowicie chodziło o przyjęcie uchodźców z Ukrainy, o nieżydowskim pochodzeniu. Tam, tam było takie małe zgrzytanie odnośnie jakichś kaucji, jakichś limitów i tak dalej. Był to raczej gruby problem, bo się okazało, że niektórzy zostali odesłani. Inni mieli zapłacić pewną kwotę gwarancyjną na, za wejście na teren państwa izraelskiego. No ale teraz Właśnie dzisiaj tutaj pewne rzeczy zostały dyplomatycznie naprawione, że jednak bardziej na pomoc się tutaj Izrael zdecyduje, więcej osób przyjmie. Tam była mowa o dwóch tysiącach bodajże wtedy i że to jest limit i kres kresów. Teraz jakoś tam może pięć tysięcy będzie, nie wiem. W każdym razie dużo lepiej jest niż było. Tak, my to troszeczkę to słychać sobie tak próbujemy dworować z tego żeby to było po prostu strawne, bo nam nie jest do śmiechu generalnie tutaj w tej sytuacji i tak nastroje prognostyczne, które nam towarzyszą są dosyć mroczne generalnie i dlatego taka formuła że sobie troszeczkę tak jak za okupacji to rozjaśniamy tak, na zasadzie się motyka. Piłka, stranka. Ale tak po prawdzie to to to wesoło to, to, to wesoło nie wygląda. I, i, i, I czekają nas kolejne odcinki. To, to musisz sobie każdy, który to słuchał uświadomić i zakodować, że to, to nie są żarty, to jest duża rozkrywka i wysoko ponad naszymi głowami. To widać po aktorach, w tym, którzy w tym uczestniczą i po ich często fałszywych, niedopracowanych wystąpieniach i rolach. Tak jak w teatrzyku, wiadomo kto się przygotował, bo to widać warsztat i i włożoną pracę, niektórzy po prostu wchodzą na golasę jakieś sztuki i odwalają maniane. No i te efekty są żenujące, no ale no dzięki temu można odczytać te ukryte ukryte didaskalia w tym, prawda, te notatki reżyserskie i te, te rzeczy, których nam nie podają, tak? No. Ja bym tutaj jeszcze chciał zaznaczyć, że kontynuując tą twoją myśl, że pomimo wielu fake newsów, różnych reżyserowanych sytuacji, aktorów kryzysowych, wpadek na wizji, gdzie powiedzmy szereg przykrytych zwłok nagle ktoś tam się porusza, bo mu płachtę zwiało i poprawiają sobie skwapliwie, bo mówię je wiatr, jakiś tam gość z obsługi podbiega, poprawia też, a to wszystko się na żywo odbywa. Także pomimo, powiem, pomimo takich sytuacji jednak ogrom cierpień jest wielki. Kwestie ludzi wygnanych, wypędzonych, poddanych presji i bombardowaniom, ostrzałom i różnych takich rzeczy, czy też zwykłemu strachowi przed najeźdźcą, który nie wiadomo jak się Zachowa, a jeżeli ktoś pamięta czasy II wojny światowej, to armia radziecka taka, czy inna, czy, czy caska, to jednak y, nie byli przyjemni faceci, bo z racji tej rozpiętości y, kultur, krajów, nacji y, niekoniecznie musieli to być wykształceni moskwiczani i doktorzy, docenci. Mogli z też być... Mogli też być Prości ludzie o azjatyckiej naturze mentalności y, zwykłego, że tak powiem, krwiożerczego wojownika, który co złapie to wykorzysta, więc y, my sobie z tego sprawę doskonale znaje, zdajemy i świadomi jesteśmy tutaj każdego słowa bo nie w głowie nam jakiekolwiek tutaj śmiechy na temat prawdziwego cierpienia ludzi, bo też mamy swoje lata i te wszystkie rzeczy są aż nadto i dokuczliwie nam znajome. Ale są też takie aspekty, które są wynikiem cynicznej polityki wielkich tego świata, którzy nie liczą się nawet z milionem, jednym, drugim czy trzecim ofiar, na których to nie ma po prostu najmniejszego znaczenia, i, a cierpienie pojedynczych ludzi nie, nie po prostu zaprząta ich bardziej niż ubicie jakiejś muchy. Takie kreatury istnieją na świecie i zajmują bardzo, bardzo wysokie stanowiska i decydują o losach całych narodów, więc trzeba sobie z tego zdawać sprawę, z tej całej rozpiętości od prostego człowieka po, po różnych właśnie takich dziwolągów na samych szczytach. I my musimy w tym wszystkim znaleźć się i żyć. Swoje codzienne czynności wykonywać pomimo takiego czy innego zagrożenia. Nie pierwsze ono i nie ostatnie. Po prostu żyjemy w ciekawych czasach, jak mawiali Chińczycy. No generalnie to jest tak, że wojny planują starzy, bogaci, faceci, a giną w nich Młodzi chłopcy. I to, I to zawsze tak było. I chyba na razie tak pozostanie. No cóż. E, jest to miejsce, nam się oddychano i Jest to wielce niesprawiedliwe, bo no, zasłużyli na coś lepszego, tak? No, niestety prosty człowiek zawsze cierpi w tym wszystkim i i rodziny, i, i ludzie, którzy są szczerzy i ofiarni, to myślę, że w każdym narodzie ci piersi są wystawieni na prześladowanie. Czy to wojenne, a, czy to jakieś inne związane z biedą, z wygnaniem. A najbardziej oburzające jest to, że na masową skalę wykorzystuje się w sensie wojennym jest taki termin wzięty od Brytyjczyków, amerykański weaponization, czyli zamianę w broń. Wszystko daje się zamienić w broń, między innymi psychologię, psychikę ludzką i jego ludzkie odruchy. Tak. Czyli wojna psychologiczna obecnie wygląda tak, że wszystkie pozytywne odruchy, naturalne człowieka wykorzystuje się przeciwko niemu samemu w tej wojnie czyli na przykład odruchy serca litości, miłosierdzia współczucia i tak dalej jeżeli się trochę znasz na mediach to obserwuj ten wektor no bo w polskich mediach jest grany aż do do zażygania tak powiem nieelegancko ale takie mam osobiste odczucia jest to wykorzystanie naturalnych odruchów yy, przeciwko, komu, czemu? Przeciwko mięsu armatniemu, które ma być tworzywem i energią yy, tej wojny. Hmm. Poza tym te wszystkie nowe łady i tak dalej, nowe porządki świata, wielkie resety, no, kalkulują w swoich kosztach określone ofiary, wyrzeczenia w zależności od i lokalizacji i od pozycji danej grupy społecznej, czy, czy narodu, czy nacji, czy społeczności jesteśmy tego świadkami to się rozgrywa, co mnie martwi w, wprost w wojskowym tempie. Te rzeczy to już się nie dzieją z miesiąca na miesiąc czy z tygodnia na tydzień, lecz z dnia na dzień i z godziny na godzinę, bo tempo wydarzeń jest tak szybkie, co źle niestety wróży, ponieważ tak rozchuśtanych procesów nie sposób uspokoić jeżeli to wszystko się rozczłonkuje, rozdygocze, no to w, w takim globalnym ujęciu i w makroekonomicznym to są historie nie do zatrzymania. No ale to nie mów w, w trybie warunkowym. To się już po prostu dzieje. Tego procesu nie da się zatrzymać. On się już rozpoczął. Zakończyliśmy etap dyplomacji, weszliśmy w etap konfrontacji eskalującej do z rozprawy zbrojnej dużej skali no i nie ukrywajmy tego nieuchronnego faktu to się po prostu rozgrywa Terminarz jest kilku, kilkunastu zaledwie miesięcy dlatego też ten tytuł ten na przedwojenny na dużą rozgrywkę militarną, światową kilkunastu miesięcy Spójrz w kalendarz, to znaczy, że co? To znaczy do końca przyszłego roku 2023 prawdopodobnie będzie pozamiatane. W sensie będzie wiadomo kto wygrał. Niekoniecznie ogłoszą go zwycięzcą, ale trzeźwi ludzie i duży pieniądz będzie wiedział. No. no. Czyli, że nadchodzące miesiące naprawdę będą rozrywkowe. Dlatego też myśmy się w sumie tak nie umawiali na te spotkania zagęszczone, ale one tak same wychodzą, bo nie sposób tego opanować, tej ilości treści, bo jak już Państwu mówiłem, praktycznie trzy dni to jest maksymalny margines, żeby ogarnąć te wydarzenia bez, bez jakichś szczegółowych i precyzyjnych notatek audycja w sobotę, Twoja Zorro też miała taką masę treści, że no, trzeba słuchać z wielką uwagą czasem niektóre fragmenty dwa razy, żeby sobie zebrać taką ilość faktów, które tam były zawarte. No mi jest przykro, bo to było zaledwie połowa niecała tego, co powinno się zmieścić, ale zachowuję dyscyplinę, bo, no, bo taki jest for format. Tak jest farba. No musimy y, weryfikować te informacje pod kątem y, największej użyteczności i znaczenia, bo y, ja już na wiele rzeczy po prostu nie jestem w stanie patrzeć z tego względu, że to po raz dziesiąty eskaluje jakiś y, problem, który wchodzi na kolejne poziomy y, absurdalnej destrukcji, że tak powiem, jeżeli chodzi o przykładowo o gospodarkę. Y, rzucę tylko jeden przykład. Pierwsza wygaszona w Niemczech huta, w której energia oparta jest na prądzie. Czyli to jest huta z piecami indukcyjnymi. Ze względu na koszty energii nie opłaca się produkować tam stali. To jest, niech to sobie państwo przemyślą, taki sygnał, nie opłaca się produkować stali przy tych cenach stali. No oczywiście w wysokogatunkowej, w ewentualnie niewielkich seriach, bo to to chodzi, że te piece elektryczne te, te, tego typu instalacje to umożliwiają. Trzeba rozpalać wielkiego piecza i tam z wsadem tam setek czy tam tysięcy ton, tylko można zrobić to na małej linii, odpowiednio dozując komponenty. No ale tej stali szlachetnej, w której Niemcy są potentatami, bo mają wiele własnych patentów, prawda, na różne gatunkowe stale, to dosyć wymyślny naród, i cyzeluje detale, okazuje się, że no teraz nawet się nie opłaca tego produkować. No. czyli że na przykład niektóre precyzyjne rzeczy, te wymagające wyższych parametrów, po prostu nie będą dostępne. Tak, to już widać. Teraz niektórzy w branżach przemysłowych się prze, przeformatowali zawodowo na tak zwanych myśliwych, polujących na sterowniki. Tak, ale wracając chociażby do tej przyziemnej stali, bo cholera, to że, żelaza to przecież to jest wszędzie, tak, Zbroj zbrojenia, fundamentów i zbrojenia, te karabiny i te czołgi, prawda, i te różne celowniki optyczne, no, mechanika precyzyjna, łożyska, to przecież to wszystko, Panie, to żelaza nie zabraknie. No niby tak. Ale pewnych rzeczy nie będzie, no. no ale jest... prąd jest za drogi, tego nikt nie kalkulował. Tak ale jak sobie to teraz zrobisz, co? Sobie wytopisz, kurde, w domowym tam te, te, w tyglu? No przecież tyglu się nie da tak zrobić, no. W domowym tyglu to sobie można ołowiane kulki wytapiać. No, ewentualnie aluminium, jak masz dobrą izolację termiczną. No ale jak procesy ponad tysiąc stopni Celsjusza, no to wiesz, no, życzymy szczęścia, tak? Będzie ciężko. No ale właśnie, kiedyś, kiedyś przewinęło mi się przed oczami takie małe opracowanie. To właściwie było futurystyczne mini-opowiadanie czy coś takiego. Tytuł notabene Historia upadku cywilizacji. Nie wiem, czy pamiętasz takie coś. Mm -hmm. Ma jakieś 20 parę lat, może 30, może więcej? Nie wiem. Trudno powiedzieć, bo czas szybko biegnie. Polegało to na tym, że opisywane były poszczególne, tak od strony technicznej, procesy, które zaistniały po raz ostatni, czyli. <grym i <grym i <grym i Total, to to właśnie wielkiego pieca, zatrzymanie jakiejś turbiny, że to już ostatnia turbina. I tak to wszystko się cofało i autor przedstawiał tą recesję cywilizacyjną od strony właśnie technicznej. Do czego to prowadzi i jak bardzo jesteśmy od tego zależni i ileż z tych procesów jest tak zaplecionych ze sobą, że jeden z nich powoduje 10 tam różnych dewastacji w innych procesach Wiesz, symbolicznie to już to przeżyłem ten spalony w hangarze wrak wachodłowca wstrata. kosmicznego ukraińskiego, który nawet nie rozpoczął swojej pracy, bo, no bo został skonstruowany dla potrzeb tej, tego radzieckiego programu kosmicznego, który miał rywalizować z tym programem Raganowskich Gwiezdnych Wojen. No i to zaprojektowano bardzo ambitnie właśnie na Ukrainie, w zakładach Antonowa. Ten największy samolot transportowy, który się jest w stanie uniwersalny, bo on mógł wozić też ładunki i wynosić na przykład te satelity ciężkie, telekomunikacyjne na tę orbitę pośrednią, a stamtąd już przy użyciu lekkich rakiet można było je podnieść wyżej. Chodzi o ten główny ciężar, czy główną, najważniejsze oderwanie się od gleby, z potężnym ładunkiem, 200 ton było po prostu nieosiągalne. Amerykanie o tym nawet nie marzyli, żeby konstruować takie rakiety, a Ukraińcy, już nie mówię Rosjanie, tylko konstruktorzy z Ukrainy wymyślili sposób tego ciężkiego wahadłowca, który tam to wyniesie do, tam na, na wyższe półki atmosfery, na granicy ze stratosferą, gdzie można będzie coś z tym dalej robić, bo już tam dalej jest lekko, no bo to jest już daleko od jądra Ziemi i to przyciąganie jest dużo mniejsze i kosztuje mniej energii, jak wiadomo z fizyki, z klasy, nie wiem, której szóstej chyba, podstawówki dawnego wydania. Więc e, energie tam dalej wchodzące w, w, są dużo niższe, a największy wysiłek energetyczny, żeby podnieść te ciężary, to jest blisko Ziemi, czyli jak się oderwiemy na, tam na te 10 kilometrów, nad poziom morza, to już jesteśmy prawie w niebie, bo tam już jest rzadka atmosfera i niewielkie przyciąganie dalej już jest bardzo łatwo. I to robił ten Bura i, i ta Mria, czyli 200 ton ładunku, to no, no to są w sensie satelitów, to są ogromne. Yy, yy, urządzenia, prawda? Tam zwykle to chodzi o kilka ton, dziesięć maksimum, a takie instalacje po, po 100 ton, no to już to cała stacja kosmiczna, prawda? No i ten sprzęt to robił, po prostu to wynosił tam wysoko i robił to powtarzalnie, bo on latał w tej z powrotem, to był normalny samolot. Wielokrotnie szybciej wszystkie procesy ja, ale, ale to jest, mogły przebiegać. To, to, to jest normalny samolot, który to ro, robi usługowo. On to po prostu nie tylko przewiezie ci 200 ton załóżmy przez Atlantyk, ale on to wyniesie, właśnie to jest najważniejsze jego zadanie. Na te 10 kilometrów nad poziom morza i tam sobie dalej z tym coś robimy. E, no i to leżące na, na ziemi, jest pod tym spalonym ogromnym hangarem, no to no to jak ten fortepniak, który sięgnął bruku, tak? W powstaniu. Coś porównywalnego. No, przykra sprawa, przykra sprawa. wiesz, to, to się da wszystko odbudować, tylko ja mówię nie o tym, że, że, że to jest niemożliwe, tylko o tym, że to jest taki znak czasu. My się po prostu cofamy, zgodnie z tą, tą powieścią, i kolejne kroki będą nie do przodu, tylko do tyłu. I to, co kiedyś było w zasięgu możliwości, było odkonstruowane nawet w upadającym Związku Sowietów. Tak? Okaże się całkowicie niemożliwe. Już jest praktycznie niemożliwe. Nie dałoby się teraz czegoś takiego zrobić, wyprodukować, bo to już nie chodzi tylko o niemożność ekonomiczną, że to się nie da się sprzedać, ale że nie będzie komponentów, bo fabryki pod dostawców zostały zrujnowane. Tak, te straty będą się pojawiać i widać, że znikające komponenty powodują dalsze perturbacje gospodarcze, ale też idąc za tym tropem strat cywilizacyjnych, łatwo sobie wyobrazić przykładowo jakieś dewastacje miast, czy po prostu jakieś odpryski wojenne, które dzisiaj słyszałem właśnie o Lwowie, że tam grupa krakowskich konserwatorów sztuki pojechała po to, żeby te nasze niegdyś zabytki pielęgnować i zabezpieczać. No Jest to takie z jednej strony żałosne, z drugiej przykre, bo wobec wojennej zawieruchy myślę, że kilku konserwatorów, zabytków raczej niewiele zdziała. No ale wiesz, z ich punktu widzenia to jest działanie jak najbardziej słuszne. To jest ich żywioł, to jest ich praca. No i chcą ochronić to, co, co jest do, do uratowania. No bo tego się nie da zbudować od, od, od zera. O to chodzi, że te pamiątki ch, ch, muszą przetrwać, żeby miały jakikolwiek sens. Do no właśnie tych... tyle, że do tego mówię, że te y, przypuszczalne, prawdopodobne, czy możliwe działania wojenne w takim czy innym zakresie, y, z naszego punktu widzenia y, osób, które nie przeżyły wojny bezpośrednio, a tylko pamiętają relacje, no to, już nie mówiąc o, o młodzieży, która w ogóle nie ma pojęcia o sprawie i, i wydaje się, że wszystko jest wirtualne i to można sobie tam przeprogramować i od nowa powstanie, no to to są rzeczy trudne do zaakceptowania i no po prostu nie można się z tym pogodzić. A kto wie, co nas tutaj czeka w tej dziedzinie? Ja się nie dziwię, że oni tam jadą, bo dla konserwatora zabytków, no. <grych> Wojna to jest tak jak no, świętokradztwo. To jest po prostu bezsensowne zniszczenie. No, przypomnij sobie płonącą wieżę Notre Dame. Tak, tak, pamiętam to. To była w ogóle szersza historia. To już może nie ma miejsca, żeby tutaj to omawiać. Myśmy to już wielokrotnie sobie opracowywali. bo To miało też dalsze ciągi. Ja tylko Ci wspominam uczucie, ech, które odczuwał ech. każdy człowiek w miarę świadomy. Było to, było to powalające, powiedziałbym, bo mówimy o e, symbolu chrześcijaństwa we Francji. No ale przede wszystkim i, i, i, kilkanaście wieków nieprzerwanej historii. To po prostu stało jako architektura. Tego nie można powiedzieć o współczesnych budowlach i to, to było nieprzerwanie użytkowane i nadal funkcjonalne i to tam wiele skarbów w środku, no, to był akt wojny, po prostu. I to, to się teraz dzieje w naszym sąsiedztwie, więc jak jesteś konserwatorem zabytków, no to, no to odczuwasz duży dyskomfort, tak bym powiedział. No myślę, że każdy człowiek, który jest wrażliwy na sztukę, na architekturę, tego typu rzeczy, to, no to czuje ból, jak widać dewastację i, i że coś może przepaść bezpowrotnie. Ale przecież to nie jest koniec świata. No Prze nie. Przecież no nie, może. Chociaż no? <laughs> przecież koniec świata. We, weźmy takie, takie kwiateczki w dziale Times of Israel analizy był artykuł Apokalipsa teraz i omówione pewne wystąpienia, ja Ci to przesyłałem parę dni temu. Tak, tak, tak. Tak, I, i to właśnie było intrygujące, dlaczego w dziale analizy rozpatruje się tego typu tutaj rozważania. Mówione jest tutaj o Ewangelikach, którzy sobie dopatrują gdzieś związki z wersetami starotestamentowej księgi Ezechiela, która potwierdza taki temat, że to właśnie Putin jest zmuszony do tych wszystkich ataków i kto wie, co to za potwór i jak wielkiej to jest skali, że tak powiem, dewastator, jeżeli może się okazać, że pójdzie dalej, dalej i dalej, aż dojdzie do, do samego właśnie małego kraju nad Morzem Śródziemnym. tu już nie chcę w tej kompozycji wyrazowej go wymieniać. No i to prawdopodobnie tu dopatrują się wielu podobieństw właśnie z tych starotestamentowych ksiąg. I to jest właśnie bardzo możliwe, szczególnie jeżeli się mam rocze o broni jądrowej. A kto wie, co sam Bóg szykuje dla naszej biednej ziemi, która już zasłużyła sobie na zagładę w tym kształcie. Także nie wiem, nie wiem. No, wygląda na to, że ewangelicy, zwłaszcza amerykańscy, odpowiednio zaprogramowani, będą maszerowali w kierunku Armagedonu, tak? Tak, no, no ale powiedzieli, że nie ma tylko zgody co do terminów i możliwego harmonogramu, więc na szczęście terminy jeszcze są niezatwierdzone. <śmiech> no to, to jest jakaś wiadomość pozytywna. Czyli że w stronę Armagedonu, a jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy. Więc na razie jest taka przerwa. Wykorzystajmy ją na odpoczynek i relaks. Tak, a jeszcze, jeszcze jedno yy, znajdę wiadomość też Czerwonego Paska, dzisiaj też pozytywną, żeby nie było, że już nam tak całkiem nos opadły na kwintę. Yy, mianowicie, mianowicie... Chodzi o rozmowy w sprawie umowy nuklearnej. Rosja twierdzi, to też po południu, było około godziny 14, że otrzymała gwarancję od USA w sprawie umowy. Chodzi oczywiście o sankcje, że tak, tak, tak. Ta umowa nie nakładałaby sankcji i ta sytuacja jednocześnie na Ukrainie tak. nie nakładałaby sankcji na Rosję, ażeby przyblokować im handel i współpracę także w zakresie tutaj energii, również nuklearnej. Co więcej, podano yy, cytat, że otrzymaliśmy pisemne gwarancje, powiedział Ławrow dziennikarzom, i są one zawarte w tekście samego porozumienia o wznowieniu wspólnego planu działania, czyli umowy j kopa Jest to raczej bardzo dobra informacja, moim zdaniem, bo widać, że pomimo tych wszystkich tutaj bałaganów i... i prób rozpalenia przez różne czynniki w, w wielu miejscach. No istnieje jednak parcie na wygaszenie problemów tego typu i no jakby nie było, ta większa sprawa z Chinami jest dosyć absorbująca, więc nie można działać na tyle frontów naraz. A wiesz, co to znaczy operacyjnie na froncie rosyjskim? Operacyjnie to znaczy tyle, że Amerykanie nie będą w żaden sposób ingerowali w umowy naftowe między Rosją, Iranem i Chinami. No bo Chiny wprawdzie są głównym wrogiem, ale kolaborują z Rosją. A Rosja w temacie naftowym kolaboruje z Iranem, ale bała się sankcji światowych i całkowitego embarga na eksport wszystkiego. No i te otrzymała pisemne gwarancje, o które zabiegała całkiem głośno. No i okazuje się, że ma. Czyli, że dalej może prowadzić projekty z Iranem. Jak pamiętamy z czasów embarga, to były one lukratywne dla obu stron. Jak teraz po drugiej po drugiej stronie układu dodamy Chiny, które są największym importerem irańskiej ropy to mamy całość obrazu że na papierze to wygląda tak że no faktycznie Rosja i tak dalej, do no to ratujemy rynek i te umowę pokojową, oni nie będą rozwijali tych rakiet atomowych i to wszystko będzie cacy ale w szczegółach to wygląda tak, że Putin dostał wszystko, co, co, czego żądał, bo jest wyłączony ze Swifta, ale jego to nie boli, bo on będzie z, razem z Iranem, z Brazylią i z Chińczykami budował własny rynek państw schodzących, które są największym konsumentem energii obecnie. Więc jest logiczne, Zachód się sam zagłodzi energetycznie ratując w cudzysłowie klimat, tak, yy, według religii globalnego ocieplenia, a Azja, Chińczycy i państwa rozwijające się po prostu yy, na tym skorzystają, bo będą miały yy, paliwa kopalne relatywnie tańsze, tańsze i energię która im pozwoli na dalszy wzrost, a przynajmniej nie regres gospodarczy w warunkach wojennych. Tak to wygląda, więc czy to jest dobrze dla świata, dla pokoju, no i dobrze i niedobrze, bo no, to oddala tak, ryzyko bezpośredniej konfrontacji y, y, nuklearnej, natomiast no Widać w tym, że no, w, mamy tu gwarancję, że, no, że my cywilizacyjnie po prostu się stoczymy, bo koszty energetyczne wzrosną nam bardzo mocno w wyniku embarga, które sami sobie nałożymy, więc to nie jest tak, że możemy o to skarżyć Putina. Przecież sami założyliśmy te embarga. To, to jest właśnie zbieżne z, z treścią tego wywiadu, który był w, w sobotnym odcinku mm, Biuletynu właśnie o cyklach wojny. Kondratiuk, on się nazywał ten pan? Czy... To znaczy fale Kondratiewa to są znane... A Kondratiew, nie Kondratiew... To... To jest, to jest jego, jego Stalin w, chyba nawet stracił za to, dał mu wyrok śmierci, czapę za, za niepoprawne politycznie badania ekonomiczne, które były sprzeczne z jego planem centralnego zarządzania, więc tutaj żartów nie ma. No ale okazuje się, że współcześni Rosjanie, w szczególności Putin osobiście, bardzo jest tym zainteresowany i wdraża te, te idee i wykorzystuje praktycznie. On tam stawiał tezę, ten właśnie, że co około 70-80 lat zmienia się demisacja kontynentalna, czyli inny Ta. kontynent gospodarczo będzie będący. A tak, teraz to jest... Azja. Nie no to, to wiadomo było od długich dziesięcioleci, to nie jest, nie jest żadną tajemnicą i to wszyscy poważni goście wiedzą. Sam klub rzymski przecież wychodził z takich założeń pierwotnych, dlatego się wziął do roboty, widząc, że, że to jest nieuniknione. Ale to są procesy na dziesięciolecia, dlatego yy, z z efekty działań Nixona i, e, i e, tego dosyć niesmacznego karła e, pana Henry K. Henryka. <laughs> bardzo, in, Henryka. I bardzo inteligentny przebiegły i. No i momentami szczery pracownik młody, obiecujący pracownik amerykańskiego wywiadu w okupowanych Niemczech sprzed wielu dekad do dzisiaj jest aktywny i zachowuje trzeźwość umysłu no i w niektórych kluczowych momentach udziela zaskakująco trafnych prognoz dlatego go słuchamy i dlatego go analizujemy no więc taki Obrazek on to widział już wiele dekad wstecz i, i rysował osobiście te plany transformacji, że tak powiem, światowej, energetycznej, ustrojowej. I z nich niezbicie wynika, że Azja nie da się powstrzymać. Trzeba ją tylko odpowiednio osiodłać, okiełznać i tę energię, że tak powiem, skanalizować. Ach. Nie jestem pewien, że to się do końca uda. <laughs> Więc ale będzie... próbują, próbują. Tak, będzie wesoło. Generalnie ta energia tam właśnie jest. No i. A świat zachodni więdnie w naszych oczach według planu. Więc. Cóż, można dodać. No sami, w cudzysłowie sami przecież nie my o tym decydujemy, ale. Ale no, tak wygląda na to, że zbiorowo popełniamy sepuku. Czyli tak, jakbyśmy chcieli sami zrezygnować z tej cywilizacji, którą żeśmy zbudowali i wrócić do, do katakumb. Może istotnie na to, żeśmy zasłużyli, ale mam przeczucie, że nie, nie pogodzimy się do końca z tą rolą i, i próbujemy, spróbujemy to powstrzymać. także. Także na starym kontynencie europejskim walka jeszcze się nie zakończyła. No myślę, że tym optymistycznym zak z akcentem zakończymy dzisiejszą audycję, bo ona nabrała takiego zwartego dosyć kształtu. Była planowana oczywiście na krócej, ale wyszło dłużej. Ale to są sprawy, o których trudno nie porozmawiać, bo jedna wynika z drugiej i Każda kolejna jest logicznym ciągiem zdarzeń po prostu. Więc warto o tym mówić, tym bardziej, że dostęp do wiedzy w naszych mediach pospolitych no, jest trudny. Chociaż na razie totalnej cenzury nie ma. Także, także pocieszmy się, że to nie jest tak do końca, że nie można czegoś znaleźć, ale powoli, powoli wiesz... To... Zobaczymy, jak, y, któraś z audycji naszych się nie ukaże i będzie komunikat, że, y, wspólnota tam, YouTube, czy czegoś stwierdziła, że, no i to tamto, jak zwykle. To, narusza, to standardy. Naruszamy w ogóle. Społecznościowe. Społecznościowe, tak. <laughs> ja się tymczasem żegnam. Do usłyszenia, w no kto wie jak się uda to za tydzień a jak się świat uspokoi to pewnie za dłuższy czas kurde, umówmy się za miesiąc tak, najlepiej za miesiąc ja sobie właśnie tak marzyłem dzisiaj że jakżeż fajnie by było sobie pogadać tam o jakimś o jakiejś dziesięcinie i tych sprawach i różnych rzeczach od czasu do czasu pobawić się intelektualnie, a tu okazuje się że tak naprawdę to jest codzienny galop, ażeby przeciwdziałać tym wszystkim zjawiskom gospodarczym, które nas otaczają. Bo tak jak już mówiłem nieraz, można zarobić albo stracić na każdym kryzysie. Ewentualnie bardzo dużo stracić, jeżeli ktoś się zgapi. Więc lepiej jakoś uchować te swoje zarobione pieniądze, dobrze je spożytkować, także biorąc pod uwagę różnego typu zagrożenia niedoborem takich czy innych substancji czy mediów. Z tego wynika, że wesołego aleluja na razie nie muszę ci życzyć, tak? Jeszcze nie, jeszcze nie. Będę <grym> <grym> się starał. Zresztą taki okres dwu-trzydniowy, powiedzmy, bo ja to rozpatruję od soboty, od twojej poprzedniej audycji. To jest maksimum, co mi się mieści do głowy, bo szczerze powiedziawszy, ta ilość to... Jeżeli mam chodzić do pracy, coś w ogóle robić, jakieś wypełniać swoje codzienne obowiązki, no to tylko dwa dni. Nie więcej. Tyle się mieści. Masz krótki ten? cash masz zbyt płytki? W ogóle jest zapchany. Tak, no to to wiadomo, to, to, to z, z wiekiem to się ogranicza, nie wiem jak to jakiś update, upgrade może ten, może nie, jakąś dynamiczną rozszerzenie, tam pamięć taką sobie dobudujesz, no nie wiem, no jakąś jogę byś potrenował. E, zamieszkać w szałasie, w dzikim lesie na miesiąc. Bez mediów. No bo e, ta pamięć krótkoterminowa, ten cash komputerowy, to się przydaje. Ja nie mówię o cashu w tym finansowym, tylko o cashu tym, wiesz, tym pamięci tej, tej, tej, tej buforowej. Tej buforowej, tak, tej podręcznej. To ja sobie roz, opracowałem przez ostatnie lata taki bufor potężny, to sięga tygodnia, co najmniej dlaczego? No bo tak się wytresowałem, że co, co, co tydzień robię dumping. Ale to jest łatwiej, wiesz, bo ja stwierdziłem, że audycje co dwutygodniowe to są olbrzymim wysiłkiem pamięciowym i jeszcze są związane z koniecznością dużych notatek, żeby to wszystko sobie poukładać. No to, to optimum jest dumping tygodniowy. Wiesz, na czym polega dumping na przykład postmortem, jak się zawali ten Linux, nie, no to on wywala wszystkie te parametry, tam jest tego od jasnej cholery, wszystko jest wywalone, wydrukowane, i potem możesz sobie robić studia, wiesz, co tam de facto się zdarzyło, nie? Co się wywaliło. Wszystko jest wywalone, wiesz, wszystkie rejestry są wypisane, a potem pff, gaśnie światło i tego. I zaczynamy od zera. Ja taki dumping robię raz w tygodniu i taką mam, wiesz, taki mam harmonogram, nie? Zbieram, zbieram, zbieram i musi, korek musi, wiesz, na siódmym dniu musi się te, zmieścić do korka, nie? A potem otwieram i spuszczam i znowu jestem czysty. Ale świat nam dostarcza tak, takiej masy tutaj wydarzeń o kuriozalnych kształtach wprost. Weźmy na przykład o tym przyjaciół poznaje się w biedzie po angielsku, wiadomo jak to brzmi. Ale są też kombinacje na żywo. Jak tu nas Kamala odwiedziła, to nasz prawda <głaniczna> powiedział coś. Wersją tego tłumaczenia nie było końca, że tak powiem. No to, to można się było spodziewać akurat po tym obiekcie, bo no, to, to, to, jak, to, jak przetłumaczyć ten, ten, ten charakterystyczny chichot, jazgot, nie wiem, ten. No, kamola się zagotowała przy tym mikrofonie. <śmiech> nie się w stanie kobieta uspokoić. <śmiech> to jest reakcja nerwicowa, chciałem się powiedzieć. Człowiek tak reaguje, jak nie wie, co ma zrobić, nie? To jest typowa reakcja. Osoby, która jest po prostu nadwyrężona. Yy, za duży bodziec. rozumiesz? że ten, za duże wyzwanie, nie wiem co robić, no uciekam. Nie, to jest taka reakcja ucieczkowa. Śmieje się. <śmiech> No, taki dobry dowcip, nie? No. Chyba zestaw wyrazowy był taki, że ciężko się było nie śmiać, bo w takich okolicznościach... Ale zrobić to jeszcze do tego osobista głupota dochodzi i tego, no to... Wysoce niefortunne to... Połączenie Prężniewa z tym... Z, z, z, z... No nie wiem z kim, no... Z Charlie Chaplinem, no. Coś. No, ale takie sytuacje są. Widać, że nie zawsze warto błyskać językiem obcym, szczególnie którego się nie bardzo rozpoznaje te niuanse. co zrobisz? No takie są, wiesz, no, no głowa państwa, tak? To. No <głos》>? nie, nie ma... <głos》> Nie wiadomo, nie wiadomo, jak się nawet uśmiechnąć w tej sytuacji. No, trzeba jakoś tutaj korektować. Trzeba zamalować, zamazać, to no, wykasować tamtego i tutaj damy, nie wiem, no, Chopina zagramy. O. To... I tym optymistycznym akcentem. Tym razem ja się już żegnam, dobiegamy prawie dwóch godzin. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu, co nie znaczy, że macie wszyscy spać, kurde, tylko tego. Wiecie, co macie robić, tak? No. tuj, <ścoughs> czuj, czuj, czuwaj. Tymczasem.